Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gniot. Wszystko, wszystko co, co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 13 października 2018 roku. Słuchacie właśnie 207 narodzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. W imieniu Pana Sowy oraz Pana Kruka zapraszam Was na omówienie trylogii Rusty Lake. Rusty Lake to studio, deweloper, wydawca, małych gier przygodowych z gatunku Puzzle Escape Games. Twórca cyklu Cube Escape, który łączy się właśnie z trylogią, przynajmniej na chwilę obecną z trylogią Rusty Lake. I ja się skupię na tych trzech tytułach wydanych na komputery osobiste i na Androida oraz iOS, czyli na Rusty Lake Hotel, Rusty Lake Roots i Rusty Lake Paradise. Wszystkie trzy są dostępne na Steamie. Pierwsza z nich, pierwszy z tych tytułów Hotel zadebiutował już w roku 2015, 14 grudnia. Drugi z nich Roots 20 października 2016, a trzeci Paradise 11 stycznia tego roku 2018. Ja natknąłem się na te tytuły przy okazji któregoś Summer Sale, w trakcie wyprzedaży na Steamie w związku z tym, iż po prostu Steam tym mi wszelkiego rodzaju gry z tą łatką tak podpięte pod kategorię horror i Rusty Lake rzeczywiście nawiązuje dość mocno ta trylogia do Grozy. Do Grozy, ale w taki właśnie trochę nietypowy sposób, co rozwinę za chwilę. W każdym razie zakupiłem Pierwszą część na etapie jakoś premiery tej drugiej części, drugą część właśnie z rok później, no i teraz w końcu po premierze części trzeciej okazało się, że ja już od dawna mam właśnie te dwa tytuły w bibliotece, jakoś cały czas ich nie odpaliłem, a to są gry względnie krótkie, niewymagające, nie wiadomo jak długiej rozgrywki. Już moi znajomi zaczęli je przechodzić, więc stwierdziłem, że i ja muszę je nadrobić. I tak się stało właśnie w sierpniu, no i co Wam mogę powiedzieć? To są rzeczywiście typowe, a zarazem nietypowe gry z gatunku puzzle escape game. Przygodówki point and click. Odwiedzamy w nich różne lokacje, rozwiązujemy łamigłówki, szukamy przedmiotów, wchodzimy w najdziwniejsze interakcje z otoczeniem 2D i posuwamy w ten sposób fabułę do przodu. Oprawa graficzna jest prosta, ale zarazem szczegółowa. Tak, To nie jest jakaś totalna pikseloza, tylko naprawdę bardzo, bardzo ładnie narysowane grafiki tła i bohaterowie, i poszczególne elementy tego świata wszystko jest proste, ale szczegółowe, tak nie oświadczymy rozmytych teł, nie będziemy polować na piksele, jak to w starych przygotówkach bywało. Po prostu otrzymamy dobrą oprawę graficzną i też równie atrakcyjną oprawę audatywną, dźwiękową. Ścieżka dźwiękowa jest strasznie klimatyczna i do tego dość zróżnicowana. Tak naprawdę chyba każdy level w każdym z tych tytułów, o których dzisiaj będę mówił, posiada własną ścieżkę dźwiękową, właściwie własny wariant utworu, tak motywu przewodniego. No i to się ceni, bo to wszystko razem buduje niesamowicie nietypową atmosferę no właśnie grozy, ale takiej grozy surrealistycznej onirycznej może troszkę. Ten tytuł w ogóle sklasyfikowany jako gra eksperymentalna, artystyczna właśnie przez wzgląd na to, co ją wyróżnia na tle innych tytułów z tego podgatunku. Ja troszkę w tych puzzle escape games siedziałem swego czasu. Po pierwsze, ja w ogóle kiedyś bardzo dużo grałem w gierki online. Nieustannie odwiedzałem takie strony jak Miniclip, czy nie wiem... New Playgrounds to się chyba nazywało, i różne takie agregaty też gierek online, flaszówek. Escape, Room, czy właśnie Puzzle Escape, różnego typu, były dość popularną kategorią wtedy. Przeszedłem jakieś dziesiątki tego typu tytułów, później też na telefonach testowałem różne e, wariacje na ten temat, no ale w końcu mi się to przejadło. Tak zresztą ja w ogóle teraz gram sporo mniej. Dopiero właśnie Rusty Lake sprawiło, że znowu po ten gatunek sięgnąłem. Co wyróżnia tę trylogię? No przede wszystkim ten setting. Właśnie tak jak wspomniałem surrealistyczno oniryczny. Można tak powiedzieć lęczowski bardzo mocno. Bo ta gra, no wyraźnie, te, te gry bardzo wyraźnie inspirują się twórczością Lęcza i Twin Peaks. Miasteczkiem Twin Peaks. Niektóre tutaj mikroscenariusze mogłyby spokojnie służyć za bazę do opowieści z Northern Fiction. Inne to czyste bizarro. Inne nie da się zaklasyfikować, ale każdy z nich ma w sobie coś właśnie fascynującego, dziwacznego. Myślę, się to słowo dziwne tutaj pasuje bardzo dobrze i to zarówno w znaczeniu bizar, jak i weird. Zagadki, które rozwiązujemy, są często mocno abstrakcyjne i nawet właśnie recenzenci sugerują, że czasem wydają się być pozbawione sensu. Ja się z tym do końca nie zgodzę, bo... Hmm. Jeżeli myślimy o przygodówkach i właśnie takich dziwacznych zagadkach, no to pewnie przychodzą nam do głowy e, chociażby tytuły z cyklu Monkey Island i łączenie przedmiotów tam. Tutaj ta dziwność wygląda troszkę inaczej, bo w Rusty Lake po prostu mamy bardzo zróżnicowane mechaniki rozwiązywania kolejnych łamigłówek i one są właśnie osadzone w tym e, w surrealistycznym settingu i dlatego właśnie czasem coś się wydaje abstrakcyjne, ale w obrębie danego etapu, który na ogół jest dosyć krótki i w związku z tym nie jakoś bardzo mocno skomplikowany, mamy tylko kilka opcji Interakcji, jednocześnie, no to w związku z tym to wszystko jest jakoś do ogarnięcia. Wydaje się logiczne w swojej nielogiczności. Nie wiem, jak to wyrazić, tak, żebyście zrozumieli o co mi chodzi, ale po prostu, nawet jeżeli czasem wykonywałem naprawdę właśnie z pozoru absurdalne i abstrakcyjne czynności, to jednak w obrębie świata przedstawionego to miało absolutnie sens, i dochodziłem do tego no, przy pomocy zdrowego rozsądku i jakiejś tam właśnie tutaj logiki tego świata przedstawionego. Tak naprawdę w trakcie maksowania wszystkich trzech tytułów zaledwie, nie wiem, 3-4 razy musiałem skorzystać z pomocy w sieci, a do tego deweloperzy to przewidzieli, wprawdzie w samej grze nie ma tutaj jakiegoś systemu podpowiedzi chyba, ale można właśnie po prostu wejść na stronę Rusty Lake i tam obejrzeć pełne walkthrough Dostępne też są oczywiście na YouTubie. Każdy etap został tam nam zaprezentowany, więc jeżeli gdzieś utkniemy, to nie ma problemu, żeby zdobyć pomoc. Nawet właśnie gdy utykałem, to najczęściej po prostu nie rozumiem jakieś mechaniki pierwotnie. Przykładowo mamy taki level, gdzie hodujemy kwiaty. I ja tam w złej kolejności wykonywałem czynności, przez co gdyby anulowałem wszystko, co robiłem regularnie, i w końcu, no właśnie, stwierdziłem, że nie rozumiem tak, co robić źle. Nie? nie chcę się tutaj jakoś irytować, nie chcę tracić cierpliwości, chcę po prostu posunąć to wszystko dalej, bo chcę poznać tę historię. No to sobie sprawdziłem tak o co chodzi, tam w kilkunastu sekundach, już zrozumiałem. Co robiłem i już mogłem kończyć etap samodzielnie. A właśnie robimy najróżniejsze rzeczy. Tych mechanik jest multum. Naprawdę multum. Tak jak wspomniałem, hodujemy kwiaty, badamy gwiazdozbiory, rozwiązujemy równania matematyczne, dokonujemy sekcji zwłok, sterujemy małą orkiestrą, łączymy żywioły, bawimy się w alchemię, odprawiamy rytuał wodu i robimy wiele, wiele innych rzeczy. I właśnie w ten sposób poznajemy całą masę, naprawdę kilkadziesiąt rodzajów gier i zagadek logicznych. I zaznaczę tutaj też, że chyba no nie wiem od ilu miesięcy, lat, lat raczej, no bardzo dawno, tak, nie zapisałem tylu kartek w trakcie gry. Mówię o takich rzeczywistych kartkach, bo naprawdę tutaj, jeżeli nie macie pamięci fotograficznej, to przyda wam się notatnik. By po prostu zapisać sobie, co się właśnie dzieje, tak, rozpisać sobie wszystkie symbole, rozrysować sobie symbole, rozpisać równania. I to poza ktoś może pomyśleć, no ale to bez sensu. No właśnie, nie, to jest dodatkowa zaleta, bo będzie w puzzle escape game, troszkę bawimy się w detektywa i to, że właśnie musimy czasem sobie coś zapisać, zamiast po prostu, wiecie, nie wiem, 50 razy chodzić od lokacji A do lokacji B i coś sprawdzać, no to sprawia, że to właśnie, że dodany zostaje ten aspekt praktyczny i no gra się jeszcze przyjemniej. Teraz przechodząc do konkretów, tak, bo tak jak wspomniałem mówię o trzech tytułach. Trusty Lake Hotel, trafiamy do tytułowego hotelu, gdzie mamy zadbać o piątkę gości, jako harwy, jako pracownik. Naszym przełożonym jest pan Kruk, a jego przełożonym pan Sowa. I no, teoretycznie spełniamy po prostu życzenia naszych gości, a w praktyce zaopatrujemy miejscową kuchnię w świeże mięso, by móc na drugi dzień wydać wykwintny obiad. I co tu dużo mówić, pozbawiamy naszych gości życia, dlaczego, po co to robimy, kim tak właściwie jesteśmy w, tym w tej intrydze, yy, jaki jest cel tych kanibalistycznych uczt, kim jest właśnie pan Kruk, kim jest pan Sowa, No, tego dowiecie się w trakcie rozgrywki, a może i nie, bo w sumie ten pierwszy tytuł stawia o wiele więcej pytań niż daje odpowiedzi. Co się troszkę zmienia w drugim tytule, czyli Rusty Lake Roots. Tutaj wcielamy się w członka rodu Vanderboomów, rodu, który zamieszkuje okolice tytułowego jeziora, na którym zresztą mieści się, położony jest hotel z poprzedniej gry. I tutaj akcja rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku. Jeff Vanderboom sadzi w ogrodzie drzewo życia, dzięki któremu może poznać losy wszystkich tak naprawdę członków swojej rodziny, losy kolejnych generacji. I właśnie na przestrzeni dwóch stuleci jako kolejni bumowie wcielamy w życie pewien pradawny i niezwykle skomplikowany rytuał. Niektóre postacie tutaj mają jakiś cel, chcą osiągnąć bardzo konkretną korzyść, inne są jedynie pionkami w większej grze... No a my mamy to wszystko sobie jakoś w głowie poskładać do kupy. I o ile hotel składał się z sześciu leveli i łącznika między nimi, tak Roots daje nam ponad 30 etapów. Bodajże 33, jeżeli się nie mylę, czy coś koło tego. To są mniejsze lub większe lokacje, każda właśnie z, ze swoimi, tak właśnie jakąś tam nietypowymi łamigłówkami. I dodatkowo do części z nich powrócimy już po przejściu całości, bo wówczas odblokujemy pewnego rodzaju bonus w postaci dodatkowych zagadek. I Również fabularnie dostaniemy więcej mięska, więcej informacji, przy czym nadal możemy czuć się lekko zagubieni. W Rusty Lake Paradise wcielamy się natomiast w Jacoba, najstarszego syna rodu Islandrów. Jest to ród, który zamieszkuje tytułową wyspę Paradise, czyli raj i jest to ród, który ściągnął na siebie 10 plag egipskich. Nasz Jacob no, w nietypowych, nieprzyjemnych okolicznościach opuścił ten teren jako dziecko i teraz powraca w związku ze śmiercią swojej matki by po pierwsze stawić czoła wszystkim plagom egipskim, a po drugie by właśnie rozwikłać zagadkę tego wszystkiego, co tutaj Eilanderowie wyczyniali przez te wszystkie lata. No i co ja wam mogę powiedzieć, tak żeby to wszystko podsumować? <grych> I to jest dla mnie najlepsza seria Puzzle Escape Games, jak jaka powstała, przynajmniej jeżeli chodzi o moją wiedzę, tak jaką kiedykolwiek grałem, a tak jak wspomniałem, trochę ich już było, to naprawdę Twin Peaks w wersji interaktywnej. Jestem święcie przekonany, że David Lynch nie powstydziłby się obecnego tutaj scenariusza. Mamy zresztą, tak jak wspominałem, też wiele nawiązań mniej lub bardziej bezpośrednich i no, niektóre są naprawdę mocne. W ogóle to jest tytuł, który wzbudzi w Was, myślę, całkiem silne emocje i to całkiem sporo spektrum tych emocji. Może, wiecie, rozmawiamy o tych tytułach w nawiązanym podcaście, a więc w kontekście konwencji horroru i. To jest taki horror bardzo nietypowy, to jest właśnie bardziej weird fiction czy bizarro fiction niż jakiś taki typowy growy straszak. Jumpscare'ów tutaj chyba w ogóle nie ma, może gdzieś tam jakiś głośniejszy dźwięk się pojawił w którejś sekwencji, nie pamiętam teraz, ale klimat właśnie niesamowitości, dziwności, zagrożenia towarzyszy nam praktycznie nieustannie, bywa wstrętnie, obrzydliwie, bywa po prostu nieprzyjemnie, upiornie dla mnie tytuł idealny, dla każdego fana grozy. I właśnie wspominałem o tej fabule, dużo co do jeszcze oprawy graficznej przy Paradise współpracował także holenderski malarz Johann Scherft, dzięki czemu no, ta oprawa, tak tytuła ręcznie malowane są jeszcze piękniejsze. I w ogóle ta oprawa graficzna idealnie pasuje do tej historii. Właśnie jest taka no dziwna, tak widzimy tych ludzi czy też pół ludzi, pół zwierzęta czy ludzi w maskach i właśnie dzięki tej oprawie tu wszystko wygląda naturalnie tak właśnie wiarygodnie to jest bardzo spójna wizja audiowizualna, no i muzyka też jest stoi na bardzo wysokim poziomie a jakby nam tego było wszystkiego mało, twórcy tutaj ze studia Rusty Lake nie odpuszczają cały czas rozwijają swoje serie Cube Escape wprawdzie jeszcze nie ograłem w całości ale sobie troszkę poczytałem o związkach między jednym a drugim cyklem, bo tutaj bohaterowie się powtarzają. Właśnie te związki też z Twin Peaks są w sumie nawet lepiej widoczne, jeżeli się przejdzie i Chrup, i Escape, i Rusty Lake, tę trylogię, a do tego teraz powstał Film. Film krótkometrażowy, który też wklejałem na fanpage. Paradox A Rusty Lake Film. I do niego powstała gra, która jest z nim ściśle powiązana. Cube Escape Paradox. I ten tytuł jest dostępny za darmo. znaczy Jego pierwszy chapter, tak pierwszy rozdział jest dostępny za darmo. Drugi kosztuje 11 zł więc widzicie, mówimy o raczej niewielkich pieniądzach. Wszystkie te tytuły kosztują bodajże nie wiem, 8, 12, 15 złotych. Chyba hotel właśnie w związku z tym, że jest najstarszy, to kosztuje coś koło 8 zł. I to mówię o cenie takiej regularnej, nawet nie na przecenie. Więc no, to nie są drogie rzeczy, a gwarantują naprawdę sporo bardzo, bardzo, bardzo dobrej rozrywki. Ja teraz jeszcze patrzę. Przejście każdego z tych tytułów zajęło mi kilka godzin, widzę, że hotel trochę ponad 2 godziny, Rusty Lake Roots 4 godziny, a Paradise 3 godziny. No, czyli nie mało czasu tak w sumie to daje ile? Koło 10 godzin. Teraz właśnie Cube Escape Paradox przejście tego tytułu na 100% wymaga zrozumienia powiązania z filmem, tak i niejako zagadki odpowiedzi na zagadki są dostępne też w filmie. Szczerze nie też, a tylko, więc to już jest w ogóle jakiś wyższy poziom abstrakcji tutaj i y, też y, rozmaicenia rozgrywki. No, mnie się to bardzo podoba, ale wiecie, no, co za dużo to niezdrowo, w przejściu do tej trylogii postanowiłem jednak zrobić sobie małą przerwę ale na pewno prędzej czy później po to sięgnę, bo szczerze, szczerze polecam Wam wszystko, co Jasty Lake wypuszcza i to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Panie Sowo, skończyłem. A już za tydzień kolejnym nawiedzącym w Wanel, a co powiesz na to, by zupgrade'ować Jerry'ego?